Siemasz, mówi Tomel, się w tej chwili w nie mogę dostać telefonu. Jak chcesz dostać wiadomość? Nara. Ej, jo, co wieku tu mówi Onar. Sprawdź to wymyśliłem mistrzowski kawałek, ej. Pomysł goni pomysł. Nikt nigdy nikt tego nie wymyślił, tak naprawdę tak jest, ej, bo każdy ma pomysł, kiedy nagrywa jakiś zajebisty, rapowy kawałek. Ej, musisz to sprawdzić, przyjeżdżam to i nagrywam to i to jest na waszej składance, ej. Pomysł goni pomysł, sprawdź to.